Mateusza, rozdział 23. Wtedy Jezus rzekł do ludu i do uczniów swoich, mówiąc: Na krześle mojżeszowym usiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Dlatego wszystko, cokolwiek by wam rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie postępujcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią.